na 100. Witam bardzo serdecznie w odcinku numer 20 podcastu Na 100. Podcastu, który mówi między innymi o chrześcijaństwie, o Bogu, o tym jak my, chrześcijanie, podchodzimy do świata i o tym, że możemy żyć w tym świecie na 100%. Dzisiaj taki odcinek, który poruszy temat bardzo taki żarliwy, bardzo wywołujący emocje w rozmowach, czyli teatr kreacjonizmu i temat ewolucji. Tego, jak chrześcijanie do tego podchodzą. I w tym odcinku chciałbym powiedzieć, jak ja widzę te dwa zagadnienia. Po pierwsze, żeby móc się do nich odnieść, to przytoczę tylko e, tak mniej więcej te dwie teorie. Pierwszą teorią będzie kreacjonizm, który zakłada, że wszystko to, jak, to, co widzimy teraz i tak, jak to wygląda, zostało stworzone przez Pana Boga. Zostało stworzone przez Pana Boga bez żadnej pośredności. Żaden organizm nie wynika z drugiego. Tylko wszystko jest dziełem dotknięcia Pana Boga, Stworzone, stworzone w jednym momencie w czasie i niezależne od innych organizmów. Drugi, druga teoria to teoria ewolucji, mówiąca o tym, że na początku nie było życia, przez przypadek życie powstało jakaś tam prosta forma komórkowa, która ewoluowała mm, przez mutacje czy przez jakieś tam inne mechanizmy, których ewolucjoniści nie do końca są w stanie wytłumaczyć, do form wyższych. Jak to się ma do chrześcijaństwa? Po pierwsze, ma się to w ten sposób, że się za bardzo nie ma. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym znaleźć osobę, jakiegoś kreacjonistę takiego, który jest chrześcijaninem, który kreacjonistę, czy nawet ewolucjonistę, który wytłumaczy mi, jak, jaki wpływ ma ewolucja lub kreacjonizm na moją historię zbawienia. Ja uważam, że nie ma żadnego, że nie są to zagadnienia warte roztrząsania, ponieważ to, czy moim przodkiem jest małpa, czy nim nie jest, bo zostałem stworzony jako człowiek, nie ma żadnego wpływu na to, czy będę zbawiony, czy nie. Więc z punktu widzenia mojego chrześcijaństwa nie ma sensu się nad tym rozwodzić. Mimo wszystko jednak postanowiłem dotknąć tego tematu, bo wiem, że bardzo zaprząta głowę chrześcijanom. Tak jak powtarzam to kolejny raz, nie wiem dlaczego, bo nie widzę tutaj związku z mo ze zbawieniem chrześcijan, no, ale jeżeli już chrześcijanie tak bardzo lubią ten wątek roztrząsać, to postanowiłem, że też go dotknę. Żeby powiedzieć wam, jakie jest moje spojrzenie na temat ewolucji i na temat kreacjonizmu, powiem od razu, że nie jestem ani ewolucjonistą, ani kreacjonistą. Jestem czymś pośrodku. Ponieważ jestem. Jestem dość blisko teorii ewolucji, tylko że teorii ewolucji zmieszanej z kreacjonizmem. Zmieszanej w ten sposób, że uważam, że Pan Bóg rzeczywiście stworzył życie na Ziemi. Stworzył najprostsze organizmy i te organizmy rzeczywiście, tak jak mówi teoria ewolucji, ewoluowały do form wyższych. Jednak nie zgadzam się z tym, jak one ewoluowały, ponieważ ewolucja zakłada, że te wszystkie zmiany były przypadkowe lub nawet planowane przez jakieś tam potrzeby zewnętrzne. Tylko ja myślę, że Pan Bóg w tym wszystkim maczał palce. To znaczy, mówiąc najprościej, trzeba by się było czepić jakiegoś tam przykładu. Powiedzmy, że istnieje sobie jakiś robaczek. No i ten robaczek żywi się jakąś tam ciekłą papką. W pewnym momencie... Ta ciepła papka, ciepła papka, przepraszam, nie wystarcza mu do życia. To znaczy nie daje mu wystarczająco dużo składników odżywczych, żeby móc żyć. Ten robaczek zaczyna się interesować innym pożywieniem. Niestety jego układ trawienny nie jest zdolny do tego, żeby inne pożywienie, takie bardziej wartościowe, trawić. I tutaj ewolucjoniści będą dowodzić, że poprzez bardzo długi czas ten układ trawienny robaczka przystosowywał się do tego, żeby jeść co innego. Kreacjoniści stwierdzą, że nic takiego nie ma miejsca. Ten robaczek albo by wyginął, albo, no nie wiem właściwie, co według kreacjonistów. Hmm. No wydaje mi się, że w mojej teorii teorii, którą ja wyznaję, do której jestem, jest mi najbliżej, wygląda to w ten sposób, że ten Bóg, który jest dobrym twórcą i e, który na wszystko ma plan, pozwala takiemu robaczkowi i jego układowi trawiennemu się zmienić. Pozwala mu trawić inne jedzenie. W związku z tym, że to jedzenie może mieć inną formę niż ciekła papka, to ten dobry Bóg, który jest konstruktorem tego robaczka, załatwia temu robaczkowi w czasie zęby. Te zęby ewoluują z jakiegoś tam prostego aparatu, który tych zębów nie posiadał. Zaczyna się utwardzać żuchwa, zaczyna wiecie, to wszystko się wyżynać, tak, że w końcowym etapie powstają zęby. Jak długo to trwa, nie mam pojęcia. Nie będę szukał form pośrednich. Jedyne, co chcę przez to pokazać, przez takiego robaczka, to to, że Pan Bóg nie jest wykluczony z teorii, nie musi być wykluczony z teorii ewolucji. Myślę, że teoria ewolucji całkiem fajnie tłumaczy to, skąd się wzięliśmy, pod jednym tylko warunkiem, że dopuścimy do niej Boga, ale nie tylko... Tak jak robią to kreacjoniści, którzy mówią, że Pan Bóg ma plan i że to wszystko od początku do końca stworzył, a mówią tak tylko dlatego, że całe zmiany nie mieszczą się w ich głowach. Niestety jest to bardzo niepokojące, że pewna część chrześcijan, duża część chrześcijan pozwala sobie na ograniczanie Pana Boga. To znaczy, że zakładając, że istnieje konstruktor, który miał plan na stworzenie, Przypisujemy mu cechy ludzkie. Czyli temu Bogu, który to wszystko stworzył, przypisujemy cechy myślenia ludzkiego, ograniczamy jego zdolności myślowe do, do zdolności myśl, myśleniowych człowieka. W związku z tym czynimy go takim samym jak my. Jeżeli chrześcijanin robi takie założenia i dalej zwie się chrześcijaninem, to ja chyba chrześcijaninem wtedy nie jestem, ponieważ mój Bóg potrafi nieskończenie więcej niż ja i jest nieskończenie mądrzejszy niż ja. Ja nie potrafiłbym wymyślić, w jaki sposób przechodzi jedna forma życia w drugą formę życia na przełomie bardzo wielu lat i dodatkowo zmiennych warunków. Natomiast Bóg, który jest konstruktorem tej podstawowej formy życia, może sobie to wymyśleć na milion sposobów wierzę w to, i to on, będąc tym konstruktorem, ma władzę nad tym, żeby to wszystko zmieniać lub pozostawiać niezmienione. Dlatego jestem zdania, że nie można umniejszać o sobie Pana Boga i jego procesom myśleniowym. I jeżeli my czegoś jako ludzie nie rozumiemy, to nie znaczy, że to nie mogło się stać. Umniejszanie roli Pana Boga. To jest, to jest taki trochę paradoks, bo z jednej strony przy, próbujemy przypisać Panu Bogu wszystko, ale z drugiej strony przypisać Mu to tylko miarą ludzką. Czyli Pan Bóg nie zrobiłby czegoś, czego człowiek nie może zrozumieć. Co jest założeniem błędnym, no bo On, okej, okay, uniżył samego siebie, przyjął postać człowieka w Chrystusie Jezusie, ale z drugiej strony nadal jest Bogiem, i nadal ma swoją logikę większą niż logika ludzka. To, że coś mi się nie mieści w głowie, to nie znaczy, że nie mogło tak być. Teraz sprawa tego, żeby to wszystko udowadniać i szukać dowodów. Ja nie szukam na to dowodów, tak sobie po prostu wierzę. Dlaczego nie szukam dowodów? Dlatego, że cała ta teoria ewolucji i teoria kreacjonizmu tak naprawdę nie mają żadnego wpływu na moją historię zbawienia. I na to, czy zbawiony będę, czy nie będę. Jeżeli jest się, tutaj przepraszam za taką śmiałą teorię, ale jeżeli jest się leniuchem, któremu nie chce się ewangelizować, nie chce się głosić Chrystusa, jeżeli się boi wyjść do ludzi po to, żeby mówić im o Bogu wprost, czyli mówić o tym, że Bóg kocha, że jesteśmy grzesznikami, o tym, że jesteśmy zbawionymi grzesznikami, którzy przez krzyż Jezusa zostali oczyszczeni. Jeżeli boi się mówić o Duchu Świętym i o tym, że musimy żyć jako wspólnota, to będzie się mówić np. o kreacjonizmie albo będzie się mówić o ewolucji. My jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, żeby czynić uczniów, ale czynić uczniów Chrystusa, który o ewolucji i kreacjonizmie nie mówił nic. Zobaczcie, że Jezus Chrystus nie odnosił się do tych zagadnień, nie roztrząsał tego naukowo, chociaż mógłby. Jego inteligencja, jako inteligencja Boga, była o wiele większa od naszej, a On nie poruszał tych zagadnień, bo nie były dla Niego istotne. Istotne jest to, żeby podążać za Jego nauką, która nie jest nauką kreacjonisty albo, kre... albo ewolucjonisty, tylko jest nauką Zbawiciela, który chce, żebyśmy żyli miłością. A miłość nie jest wytworem ewolucji lub kreacjonizmu, tylko jest darem od Pana Boga. To, w jaki sposób danym, w którym momencie danym, też mnie nie bardzo interesuje. Ważne, że ją mam, ważne, że została mi ofiarowana i ważne, że mogę się nią dzielić. Tak więc, nieważne jak te wszystkie klocki w naszym organizmie zostały poukładane, Oczywiście warto jest się uczyć biologii i, i warto rozumieć jakieś tam podstawowe rzeczy, które w naszych organizmach zachodzą, ale tak naprawdę wchodzenie w zagadnienia tego, czy zostaliśmy stworzeni przez ewolucję, czy zostaliśmy stworzeni dotknięciem Pana Boga, jak to wszystko się rozegrało w czasie, czy to było 7 dni, czy 7 tysięcy lat, czy miliard lat, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Bo zagłębianie się w te tematy powoduje tylko odsuwanie się od sedna sprawy, czyli odsuwanie się od Chrystusa, odsuwanie się od Boga. A po co? Po co tracić czas na coś, co nie dotyczy bezpośrednio naszego Zbawiciela i naszego Zbawienia? Poświęcajmy się moim zdaniem temu, co rzeczywiście jest ważne. Jeżeli ktoś, tak jak powiedziałem, chce się poświęcić kreacjonizmowi, to moim zdaniem tylko dlatego, że boi się. No boi się stanąć i powiedzieć: Jezus jest moim panem, i mówić to śmiało i jasno, i powtarzać to w każdym momencie swojego życia. Jaką wartość ma chrześcijaństwo, jeżeli przyznajemy się do Boga tylko w pewnych okolicznościach? Ja tutaj mówię ze swojego doświadczenia, które z jednej strony to popiera, z drugiej strony temu zaprzecza, bo jestem tylko człowiekiem i nie zawsze udaje mi się stanąć i powiedzieć, że nie, nie zrobię tego, ponieważ moim Zbawicielem jest Jezus Chrystus i On powiedział mi, że nie warto tego robić, nie warto się tym zajmować. Czasami zajmuję się bzdurami, czasami robię rzeczy złe, grzeszę tak jak każdy, ale z drugiej strony mam świadomość tego, że warto jest odnosić się do tego, po co jesteśmy na świecie, do tego, żeby być zbawionym i że to jest sens, Sensem nie jest roztrząsanie i dowiadywanie się rzeczy, które tak naprawdę na koniec końców do niczego nam się nie przydadzą. Pismo Święte przecież mówi o takich ludziach, którzy dla samej mądrości czy dla samych bogactw robią wszystko i im się poświęcają i zapominają o Bogu. Po co? Po co to wszystko, na to wszystko tracić czas? Raz jeszcze zwrócę Ci uwagę, chrześcijaninie, lub nie, chrześcijaninie, że jeżeli chcesz jakoś poznać zamysł Boży, to ten zamysł Boży nie leży ani w ewolucji, ani w kreacjonizmie. On leży w Twoim zbawieniu. I w tym, żebyś na końcu swojej drogi trafił w objęcia Boga, po prostu. Można mówić dużo o zaufaniu, można mówić dużo o innych rzeczach, ale tak naprawdę, jeżeli nie skupimy się na sednie sprawy, na Chrystusie i zbawieniu, które nam oferuje, to całe to nasze myślenie i mówienie jest nic nie warte. Chciałbym jeszcze poruszyć drugi temat, temat przyznawania się do Pana Boga, ponieważ czasami w naszym życiu zdarza się tak, że zaistnieją fakty takiej dwoistości naszych zachowań i takie, takie coś jest też właściwe mi, oczywiście. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że... Kiedy powinienem reagować jak chrześcijanin, powinienem być chrześcijaninem i pokazywać, że nim jestem, to gdzieś tam w jakiś sposób chowam to swoje chrześcijaństwo, żeby nie musieć o tym rozmawiać, albo żeby ktoś nie zadawał mi zbyt dużo pytań, żebym nie musiał się bronić. Czyli mówiąc krótko, tchórze, to tak jak Święty Piotr, który tuż przed ukrzyżowaniem Jezusa się go zapierał, czasami ja też się go zapieram i to nie jest nic złego. Ważne jest, żeby się podnieść. Pamiętajmy, że to jest ważne. Natomiast ważne jest też to, żeby walczyć o, tak, o to, żeby takich sytuacji było jak najmniej i nie tworzyć sobie podwójnego życia. Bo ja, słuchajcie, mam tutaj ten swój podcast na 100% i mówię w nim o Bogu, a czasami poruszam też inne zagadnienia, ale gdy mówię o innych zagadnieniach, to nie robię z siebie cymbała. Nie zaczynam używać wulgarnych słów, nie odnoszę się do spraw tak, jakby Boga nie było i gdy ktoś, na przykład, chcąc porozmawiać ze mną o ratownictwie poruszy temat z Biblii, to ja go nie skarcę. Myślę, że jednak Biblia ma jakieś odniesienie do ratownictwa medycznego również. Natomiast jeżeli ja wyrzuciłbym kogoś za komentarz biblijny do mojego odcinka ratowniczego, wyrzuciłbym z mojej strony, no to... Hmm, czy to jest chrześcijaństwo? No Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Wam. Fajnie by było, żebyśmy umieli każdą swoją płaszczyznę życia odnosić do Boga. Tłumacząc to, jak my zostaliśmy stworzeni, żebyśmy umieli odnosić się też do Boga, ale nie do Boga tak, żeby czynić z Boga człowieka i dopasowywać Go do naszego procesu myślenia, tylko zauważać, że On może być obecny w każdej opcji, nawet nawet w teorii ewolucji. Ponieważ no ja osobiście, tak jak mówiłem na początku, uważam, że w teorii ewolucji jest od groma miejsca dla Boga i właściwie to On, wpasowując Go w teorię ewolucji, to On mógł być tym, który stworzył ten pierwszy mechanizm, który pozwolił zmieniać kod DNA i coś z niego tworzyć. To On mógł być tym, który jakiemuś tam stworzeniu pomógł zacząć jeść mięso, chociaż do tej pory jadło tylko rośliny, ponieważ roślin było mało na terytorium, na którym to zwierzę żyło, Pan Bóg mógł mu pozwolić na to, żeby jeść mięso i przystosował jego układ trawienny w jakimś tam czasie, mniejszym lub większym. To Pan Bóg w całej teorii ewolucji mógł sprawić, że wieloryby, nie mogąc znaleźć pożywienia na lądzie, zeszły do wody. Ich nogi przerodziły się na przykład w płetwy. Chociaż nie wiem, czy tak było, nawet mnie to nie za bardzo interesuje, ale Pan Bóg mógł to zrobić. To może być udział tego inteligentnego konstruktora, który ma plan w tym, jak zmieniał się świat. To nie musiało być tak, że pstryknął paluszkami i wieloryby żyły tam, gdzie żyły, a mają jakieś tam pozostałości, nie wiem, jakieś resztki kończyń, bo coś tam. Nieważne skąd je mają, ważne, że Pan Bóg jest na tyle mądry, że to wszystko tak poukładał, że wieloryby teraz sobie żyją w wodzie i sobie tam pływają. A jeszcze ważniejsze jest to, że to czy wieloryby żyją w wodzie czy na lądzie nie ma wpływu na moje zbawienie i mnie to tak naprawdę nie interesuje. Chociaż lubię wieloryby, są fajnymi stworzeniami i, i z chęcią bym sobie na nie kiedyś popatrzył. Myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Odcinek krótszy, no ale też nie za bardzo jest tutaj o czym dyskutować. Ważne, żeby skupiać się w swoim życiu na Bogu, a nie na sprawach, które leżą obok Boga i bardzo ładnie nam tego Boga przysłaniają. Był to odcinek 20 podcastu na 100%. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że przy mnie zostaniecie, że będziecie chcieli jeszcze słuchać zauważyłem ostatnio, że jest troszkę mniej komentarzy fajnie by było, gdybyście znowu zaczęli komentować bo motywacja niestety troszeczkę spada kiedy tych komentarzy nie ma ale to wszystko pozostawiam Wam mogę jeszcze tylko powiedzieć, że szykuje się taka bardzo rozwojowa sprawa być może te audycje, które nagrywam tutaj dla Was jako podcast będą słyszalne w pewnym radiu no ale to jest kwestia przyszłości, kwestia dogadania wielu spraw. W każdym razie w tym momencie mogę wam tylko życzyć miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Tell me who's writing, John of the Seven seas. Oh, oh Shouting. Tell me what I'm shouting John The Revelation of, the of, the the of Jesus. You know I thought I was a policeman of An officer of the law the I thought I had a revelation the of Jesus. Because of what I saw the of Jesus. My eye was always so gloomy the Very clearly Oh, oh, oh, oh, happy day go ahead, go ahead, Jesus, Jesus.